Pod namiotem słowa. Co znaczą dla słuchaczy Radia I słowa Janusz Stanisław Pasierb. Po raz pierwszy nazwisko to usłyszałem 44 lata temu. Mój kolega ze studiów, współmieszkaniec w akademiku, Wiesław Mering i ja, Pochodzimy z tej samej parafii w Gdyni-Orłowie. Gdynia była wtedy cząstką diecezji pelplińskiej. Wykładowca seminarium duchownego w Pelplinie, właśnie ksiądz Janusz Stanisław Pasierb zaproponował wieśkowi, aby najpierw skończył świeckie studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i później, ewentualnie wrócił do seminarium. Dzisiejszy biskup Włocławski podkreślał życzliwość, ciepło i mądrość swego mentora, którego cechą charakterystyczną była żarliwość myślenia, błyskotliwość i dowcip. Janusz Stanisław Pasierb, Wierze Wiem, że Twoje słowo jest mieczem, bo jestem rozcięty na dwoje. Wiem, że ofiaruję prawdziwe ciało i krew z buntu mojej krwi i mojego ciała. Wiem, że Twoje królestwo jest ziarnem, bo mnie rozdziera, gdy rośnie. Wiem, że jesteś światłem, bo nic nie widzę. Wiem, że jesteś drogą, nie wiem dokąd idę. Wiem, że jesteś życiem, przecież umieram. Swoją ciemność, niepokój i cierpienie. Włącza poeta w paradoks wiary, paradoks światła, drogi i życia. Warto przeczytać urywek prozy z książki księdza Pasierba, Czas Otwarty. A my wierzący, czy nam bywa dane doświadczenie walki Jakuba z Bogiem? W co Przeraza się nieraz uścisk, który na początku był uściskiem miłości. W ciemnościach, nie widząc jego twarzy, w sytuacjach granicznych, w stresach, lękach, jak wierzyć niewidzialnemu? Dlaczego nam tak trudno? Dlaczego mocujemy się zamiast obejmować? Doświadczenie nocy mówi że wiara nie jest podobna do jednego zręcznego chwytu. Nie jest pochwyceniem Boga raz na zawsze. Wiara poddana jest prawu kolejnych kryzysów, łapania drugiego oddechu. Jest tu przepływ i ubytek sił, wzrost i zamieranie. Nie można wiary ubezpieczyć, ona musi być ryzykiem i często, nawet w kościele, ryzykiem samotnym. Każdy tu bywa pośrodku swojej nocy. Nie wszyscy tak przeżywają swoją wiarę, ale dla tych, którym nieobce jest doświadczenie nocy, przekaz eseistyczny i poetycki księdza Pasierba jest czymś niezwykle cennym,